Mam przyjemność powitać Was w trzecim odcinku Destylacji. W dzisiejszym odcinku będziecie mogli posłuchać sobie o autobiografii znanego muzyka i o dwóch płytach. Obywatelu i obywatelko w obliczu globalnego zagrożenia pozostaje nam tylko jedno. Słuchajcie polskich podcastów. Zapraszam. Podcastowy ręka, Baba Cafe. Zacznijmy może od płyt. W zeszłym tygodniu mogliście posłuchać sobie o mojej przygodzie ze składu Natural Dread Killers. W tym odcinku chciałem przyjrzeć się tej załodze bardziej od strony muzycznej. W grupę założyli twoi bracia, Paxson i Manolo. Po jakimś czasie dołączali do niej kolejni muzycy w tym trzeci wokalista Janas i wokalistka Jagoda tak mi się wydaje, że ona się nazywała Jagoda w tej chwili nie ma jej ze składem już w 2005 roku, dokładnie 30 maja wydali swoją pierwszą płytę naturalnie na płycie znajduje się 17 utworów płyta ukazała się nakładem Blend Rockers Publishing na płycie nie zabrakło gości Mogliśmy tutaj słyszeć takich wykonawców jak Regenerator, One Man Army i takie zespoły jak Love Sense Music, Sound System, Single Dread Sound System, no i Dread Squad, o którym też wspomniałem co nieco w poprzednim odcinku. Płyty promowały dwa teledyski. Pierwszy teledysk do piosenki Biba, drugi teledysk do piosenki nagranej wraz z Dread Squadem Budzisz się rano. Pod odcinkiem zamieszczę dwa linki do tych teledysków. Cała płyta utrzymana jest w stylach reggae, raggae, dancehall. Nie będę ich tłumaczył, mam nadzieję, że znacie. A jeżeli nie znacie, to usłyszeć będziecie mogli coś więcej. Na pewno w którymś z odcinków specjalnych, bo mam zamiar takowe nagrać, w których wyjaśnię na przykład różnicy między Regę, Raga, a Densholem. Na pójście znajduje się dość kontrowersyjny utwór yy, Mafia. Utwór ten przypomina nam o wszystkich wyprawach krzyżowych, o wszystkich zbrodniach dokonanych przez instytucję, jaką jest Kościół. Utwór stał się kontrowersyjny być może dlatego, że płyta zosta została wydana w czasie, gdy umarł Jan Paweł II, a w piosence nazywa się Większość sługusów Watykanu mordercami właśnie tutaj trzeba zaznaczyć większość, bo wiele osób się burzy, że jak to, że Jan Paweł II był taki super i w ogóle, a tutaj jakiś zespół nazywa go mordercą, a nie było tak wcale, bo wystarczy posłuchać uważnie piosenki i jest... Powiedziane, że nie jeden z was, z was się stara dobre imię Boga sławić, jednak wielu z Was z czynami swymi kościół pali, wielu z Was, to nie znaczy, że wszyscy. I niektórzy jednak starają się zrobić coś dobrego w ramach szerzenia chrześcijaństwa, niekoniecznie przy pomocy miecza. To chyba tyle, jeżeli chodzi o płytę naturalnie. Zróbmy sobie teraz troszeczkę przerwę od muzyki i przejdźmy do książki. Książka, której teraz zamierzam Wam opowiedzieć, jest to autobiografia brytyjskiego muzyka i wirtuoza gry na gitarze Erika Claptona. Zanim przejdziemy do treści, powiem może co nieco o okładce, o wydaniu. Z przodu na froncie mieści się czarno-białe, duże zdjęcie muzyka. Podpisana jest oczywiście Eric Clapton, autobiografia, wydawnictwo dolnośląskie. Z tyłu standardowo jest skrót, o czym książka mówi. Podana jest cena, jeżeli ktoś jest ciekawy, to 39,90 kosztowała. patron medialny, trójka. I takie tam bzdury, których generalnie mało kto czyta, więc po co ich mówię, może zajmiemy się teraz treścią. W pierwszej części opisującej dzieciństwo Klaptona stara się on jakby naszkicować swój portret psychologiczny. Mówi tutaj na przykład... Skąd wzięły się jego późniejsze problemy z kobietami? Mówi o tym, że nigdy nie poznał swojego ojca, że do ósmego roku życia myślał, że jego matką jest jego babka, bo to właśnie ona go wychowywała. Jednak jak dla mnie najciekawszą częścią książki jest ten czas, gdy Clapton zaczyna wchodzić w ten świat muzyki, gdy zaczyna koncertować, gdy poznaje innych muzyków. I głównie dla tego fragmentu kupiłem tę książkę, bo bardzo mnie interesuje ten cały świat muzyczny angielski lat 60., 70. 80. Na początku kariery Clapton miał dobrą pasę, zarabiał dużo pieniędzy. Popadał w jakieś poważniejsze nałogi, lecz później zaczęło się. Zaczął ćpać kokainę. Bez skrępowania opowiada o tym jak staczał się na dno jak zaniedbywał swoje obowiązki później przeszedł z jednego uzależnienia do drugiego przeszedł z kokainy na y, alkohol to też opisuje tutaj, że to w sumie było jeszcze gorsze od zażywania narkotyku książka zawiera właśnie wiele ciekawych elementów bo jest tutaj radość z grania, alkohol, narkotyki są długie trasy koncertowe podczas których też nieźle imprezował są opisane jego relacje z różnymi kobietami no, generalnie opisany jest ten świat, drugi, trola, prawda? W książce jest zawartych wiele ciekawostek, na przykład pewnie nie wiecie z kim Clapton pierwszy raz zażywał kwas. Mogę wam odpowiedzieć na to pytanie? Z zespołem The Beatles e, op opowiedziana jest tutaj też śmierć Jimiego Hendricksa, bo Clapton z nim był bardzo blisko, przyjaźnili się ze sobą i o tym jak śmierć przyjaciela usprawidziła tylko dalsze pogrążanie się w nałogu Claptona. Jeżeli nie lubicie bluesa, jeżeli nie lubicie rock'n'rolla, jeżeli nie interesuje Was ta kategoria muzyki, no to książkę możecie sobie zdecydowanie odpuścić. I wracamy teraz do płyt. Chciałem Wam opisać drugą płytę w tym podcaście. Nazywa się ona Ludzie Prości. Jest to płyta, jest to solowy projekt Manola z NDK, których płyt opisywałem już parę minut wcześniej. Chciałem was przestrzec przed tą płytą. Płyta jest straszna, płyta jest maksymalnie oklepana. Użyte są na niej ridimy, które słyszałem już wszystkie niemal. Teksty są bardzo banalne. Płyta jest tragiczna po prostu. Nie przesłuchałem jej całej, tak jak nie przeczytałem opowiadania gotyk całego. Jest ona, no po prostu nudna ta płyta jest. Nudzi się jej słuchanie, nawet troszeczkę drażni. To jest takie jakieś reggae polo, nie wiadomo co to w zasadzie jest. Nie podoba mi się ta płyta, bo o ile pierwsza płyta Endyka została nagrana wtedy, kiedy jeszcze nie wiedziałem, co jest 5, płyta naturalnie pomogła mi troszeczkę ukierunkować i troszeczkę wyklarowała moje spojrzenie na muzykę reggae, to płyta Ludzie Prości po prostu no zmiotła wszystko to, co czułem do tej pory do zespołu NDK. Przedtem traktowałem ich jako naprawdę dobry zespół i głos Manola no lubiłem chyba najbardziej z tej całej ekipy, ale po tej płycie mam taki niesmak i nawet gdy teraz słucham płyty Natural Dread i słyszę głos Manola, to aż, mnie, aż się we mnie gotuje po prostu, no ale może mi to przejdzie, bo teraz nagrywają nową płytę, cała załoga NDK, mam nadzieję, że nie będzie podobna w żaden sposób do płyty Ludzie Prości. I tam przez starą kończymy część kulturalną. Po krótkiej przerwie zapraszam Was na część o nazwie Chłodnica Zwrotna. Mamo, mama dostała rentę? Dostałam. Mama mi da y, trochę pieniędzy. O wie jak trudno żyć człowiekowi bez pieniędzy. Ale teraz nie dziecko. Zostaw portfel z pracowanej mamy. Pieniądze nie będą Ci potrzebne.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 I witam w drugiej części podcastu Destylacja, druga część nazywa się Chłodnica Zwrotna, a w nazwę tę zawdzięczam Adamowi z podcastu Retro Radio. Dziękuję mu bardzo serdecznie za wymyślenie takiej zacnej nazwy. Co to jest Chłodnica Zwrotna? Będziecie mogli sobie przeczytać, bo pod, pod tym, pod tą audycją, pod linkiem do ściągnięcia będzie na pewno definicja tego, albo przynajmniej link do definicji. I możecie sobie przeczytać, jeżeli ktoś z Was jest ciekawy tego. Może powiem teraz coś o mojej przeprowadzce internetowej, dlaczego to zrobiłem. Zrobiłem to dlatego, że papa i parę innych osób na czacie straszyło mnie, że, że my podcast jest bardzo niestabilny. No i w sumie to prawda, bo sam tego doświadczyłem. Zanim jeszcze założyłem konto na my podcast, zanim umieściłem tam pierwszy odcinek, to chciałem sobie pobrać inny podcast, ale okazało się, że nie mogę tego zrobić, bo jakaś przerwa była, 10-dniowa akurat i niektóre z tych podcastów, które umieszczone były na mypodcast.com zostały usunięte bezpowrotnie wszystkie komentarze, wszystko co tam ludzie zamieścili wszystkie ich wypociny no i nie chciałem, żeby tak samo się stało z destylacją więc zamieściłem to na bardziej stabilnym serwisie mam nadzieję, że właśnie taki jest że jest bardziej stabilny, że nie będzie żadnych kwiatków jak w przypadku mypodcast.com w tej przeprowadzce pomógł mi drugi prowadzący radio Arek, jemu też bardzo dziękuję za to, że mi pomógł i chyba muszę w ogóle zmienić formułę tej chłodnicy zwrotnej, bo na początku założenie było takie, żebym mówił w niej o jakichś ważnych sprawach, ale chyba mi się to nie uda, bo ciężko jest mówić o czymś naprawdę poważnym do kawałku plastiku z założoną gąbką. Nie potrafię tak, ale być może kiedyś się nauczę, i wtedy będziecie mogli to usłyszeć w chłodnicy zwrotnej Podziękowałem już wszystkim, którym podziękować miałem Powiedziałem też o przeprowadzce, więc może teraz poruszę kolejny temat Tym drugim tematem będzie komercyjność Dlaczego komercyjność? Ano dlatego, że zaczynam mnie powoli bardzo drażnić to słowo bo niektórzy go ewidentnie nadużywają Weźmiemy może za przykład e, za pierwszy przykład Klaptona którego niektórzy nazywają komercyjnym. No absolutnie nie wydaje mi się, żeby on był komercyjny, chociaż ma posiadłości, wartę grubą kasę, chociaż zarabia dużo pieniędzy, to nie wydaje mi się, żeby on był komercyjny, bo komercyjna osoba, komercyjne w ogóle cokolwiek to jest komercyjne, jest zastawione głównie na zysk. A on robi coś, co lubi robić i oprócz tego dostaje za to pieniądze. No to chyba nie jest nic złego, prawda? bo to właśnie komercyjnym się staje człowiek wtedy, kiedy robi coś głównie dla pieniędzy i przyjemność z tego czerpie małą lub w ogóle. A jeżeli ktoś robi coś dla przyjemności, a przy tym zarabia, no to chyba jest idealne rozwiązanie i nie uważam, żeby to było czymś negatywnym. Nie trzeba szukać stale daleko, wystarczy wyciągnąć rękę i mamy już Martina Lechowicza z podcastu Masa Krytyczna z podcastu Odwyk z audycji wolnościowej Koczowisko. Ostatnio często ludzie go nazywają komercyjnym, dlatego, że wydał swoje podcasty, które dodam, że w dalszym ciągu w większości są dostępne za darmo. Wydał swoje podcasty na płycie i można je sobie kupić. Jeszcze sprzedaje też swoją płytę z muzyką i ludzie nazywają go komercyjnym, dlatego, że sprzedaje coś, co zrobił. No co jest równie głupie, jak nazywanie Claptona komercyjnym, Narzekałem na to chyba tylko osoby, które nic nie zrobiły w życiu, albo robią coś, co nie sprawia im przyjemności, i dostają za to marne groty. Ale znowu wyszła mi krótka audycja. Więc myślałem, że będę bardziej rozwlekle mówił na niektóre tematy, a udało mi się to wszystko bardzo zwię zwięźle powiedzieć. Może to i lepiej niż takie dla niewody. wody. No, nie wiem. Na pewno, jak to wszystko zmontuję, wrzucę na stronę, to jeszcze mi się przypomni 100 rzeczy, o których zapomniałem powiedzieć a teraz nie mam o czym gadać. O, już taka na przykład mi teraz w tym momencie do głowy jedna rzecz wpadła, o której nie powiedziałem, są to jingle. Mam nadzieję, że już od przyszłego odcinka uda mi się pomontować, ponagrywać wszystkie moje elementy muzyczne, wstawki muzyczne i będziecie mogli słuchać już takich rzeczy mojego autorstwa tutaj w moim podcaście. Na pewno jeszcze nie będę nagrywał podkładów, bo to jest za dużo roboty i potrzeba do tego trochę lepszego sprzętu niż ja mam. Najpierw musiałbym nabić lepszy sprzęt, żeby nagrywać swoje podkłady, ale wstawki, jakichś przejścia muzyczne już mogę zacząć nagrywać. Także brakuje mi tylko trochę czasu, ale mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu, czy do następnej audycji, nie wiem kiedy ją nadam, ale mam taką szczerą nadzieję, że już w przyszłym tygodniu, że już będą nowe wszystkie wstawki muzyczne, że już wszystko będzie mojego autorstwa, nie tylko gadanie. No to by było chyba na tyle. destylacja.blogspot.com do usłyszenia w czwartym odcinku desolacji. Na razie.